Prowadzenie zwycięskiego życia chrześcijańskiego uzależnione jest od kołożenia trwałej fundamentu i Krok po kroku długie pryzje wprowadzać się w ten podstawowy the proces w dziesięcioczęściowej Now, the fundamentów. to trzecia część tej serii zatytułowana przez pokutę do wiary. Kontynuujemy the dzisiaj serię zakładania fundamentów. Dwie pogadanki wstępne uh, mieliśmy wczoraj. Dzisiaj Wyjaśniałem w nich Wam, że życie chrześcijańskie porównać można z budynkiem. Być może jest to na najpopularniejszy pojedynczy obraz życia chrześcijańskiego ukazany w Nowym Testamencie. Jeśli mówimy o budynku, to najważniejszą jego część stanowi fundament. Jeżeli fundamentu brak albo jest źle położony, budynku ukończyć nie można i budowa nigdy się nie successful. Ta prawda odnosi się również do chrześcijańskiego życia. Jeżeli w naszym życiu fundament nie został prawidłowo założony, to nigdy nie wybudujemy na nim udanego chrześcijańskiego życia. Zwróciłem uwagę wczoraj, że fundamentem jest sam Jezus Chrystus, że innego fundamentu być nie może i że my sami budujemy się na tym, że fundamencie drogą osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. To nie jest kwestia wpisania Twojego nazwiska w rejestrze ciśnięcia wciśnięcia dłoni pastora, uczynienia pobieżnej decyzji. Musisz się spotkać z Jezusem. Musisz się spotkać z Jezusem. Nie możesz ominąć Jezusa i wejść do Jego Kościoła. On powiedział, ja jestem drzwiami, są tylko jedne drzwi. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Przyglądając się spotkaniu Jezusa z Piotrem w Cezareju Filipowej, wyszczególniłem cztery kolejne fazy tego spotkania. Chciałbym raczej zobaczyć, ile zapamiętaliście. Czy pamiętacie te cztery kolejne fazy przedstawione w opisie spotkania Jezusa z Piotrem? to see whether you can remember those four successive phases demonstrated there in the encounter between Jesus and Peter the first one, one, Pierwsza faza to the confrontation, confrontation. The second, faza druga revelation. objawienie the third, trzecia acknowledgement przyznanie się the fourth, czwarta confession. wyznanie bread kiedy jest gratulacje sam miałem problem z zapamiętaniem Potem widzieliśmy, że aby budować na fundamencie Jezusa Chrystusa w twoim życiu, musisz czynić dwie rzeczy. Musisz słuchać i wykonywać to, czego sobie życzy Boże Słowo. Zaznaczyłem również, że Biblia, Pismo Święte, Słowo pisane, i Jezus to osobiste Słowo. Każdy z nich zniesie Słowo Boże. To nam pokazuje, że jest między nimi doskonała zgodność Zatem sposobem na wprowadzenie Jezusa, osobistego słowa do swojego życia Jest wcielanie do swojego życia słowa pisanego Potem przeszliśmy do rozważenia autorytetu i mocy Słowa Bożego I zauważyliśmy, że autorytet ten opiera się na autorstwie Kto jest autorem Biblii? Duch Święty tak. On jest boski i nieomylny. A ponieważ jest boski i nieomylny, to księga, jaką stworzył, jest boska i nieomylna. Można na niej spoleżać od początku aż do samego końca. A sam Pan Jezus konsekwentnie uznawał i podkreślał autorytet spisanego Słowa Bożego. Powiedział, że ani jedna dzielta, ani jedna kreska nie przeminie. Wykazałem Wam, że jota jest najmniejszą literą alfabetu hebrajskiego wielkości przecinka. Wspomniana kreska natomiast znajduje się na rogu jednej z hebrajskich liter i ma odróżniać tę literę od innej podobnego kształtu. Tak więc nawet najmniejsza cząstka Bożego Słowa jest absolutnie spolegliwa. Następnie zaczęliśmy rozważać to, co Boże Słowo uczyni w Twoim życiu, jeśli je przyjmiesz. Nie będziemy powtarzać tej listy od nowa, ale wyszczególniłem tam osiem szczególnych oddziaływań Bożego Słowa na Twoje życie. Przed rozpoczęciem naszego wykładu mieliśmy słowo morning, o tym, że Bóg jest bardzo precyzyjny. Powiem wam, że znam Pana od 45 lat i coraz bardziej przekonuję się, że to prawda. On jest niezwykle dokładny. Ja pragnę z pomocą Jego łaski stawać się dokładny. Namawiam Was do myślenia w kategoriach dokładności. Się krawędzi. Bądźmy się nie Bądźmy bardzo precyzyjni odnośnie said. do tego, o czym mówi Biblia. A potem doszliśmy do konkluzji, do wniosku, którą jeszcze raz chciałbym przytoczyć, gdyż jest to sprawa wielkiej wagi. Brzmi ona następująca. Nie będziesz kochał Boga bardziej niż Jego Słowo. Miejsce, jakie zajmuje w swoim życiu, to miejsce, jakie zajmuje tam Bóg. Możesz modlić się, śpiewać, mówić o tym, jak miłujesz Boga, lecz faktycznie nie możesz go miłować bardziej, aniżeli Jego Słowo. To jest prawdziwy test. Dzisiejszego ranka pójdziemy tym samym tokiem i zastanowimy się nad tym, co jest doktrynalnym fundamentem w Biblii. Być może niektórzy z Was są zaskoczeni, że istnieje specyficzny fundament doktrynalny. Ale jeśli zajrzycie do szóstego rozdziału listu do Hebrecyków, chciałbym, abyście, jeśli to możliwe, uczynili to teraz. Przekonamy się, że Boże Słowo stwierdza istnienie pewnych doktryn, które są fundamentalne dla całej prawdy w Słowie Zawartej. Wyszczególnionych jest sześć doktrini. Czytamy teraz szósty rozdział listu do hebrajczyków, Versety pierwszy, three. drugi i trzeci. Dlatego, pominawszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, ku dojrzałości i pełni, nie, nie wracając ponownie do podstaw nauki o odwzyskaniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o o wkładaniu baptism, rąk od martwych wstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Są tutaj dwie powiązane ze sobą myśli, które powinniśmy zrozumieć. Pierwszą myślą jest ta, że musisz położyć właściwy fundament. Drugą myślą jest ta, że po założeniu fundamentu nie zakładasz go wciąż na nowe. Położyłeś fundament, zmierzasz do doskonałości, która jest ukończonym budynkiem, pełnym chrześcijańskim życiem. Ale jeśli nie położyłeś fundamentu, to nie możesz ukończyć budowli. To zdanie w wersecie trzecim o zwróceniu się ku rzeczom wyższym jest interesujące. Pisze tam, to właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Można byłoby zadać pytanie, dlaczego Bóg nie miałby pozwolić? Pozwólcie, że odprawiając Wam skorzystam z praktycznego aspektu budowania domu. Przypuszczmy, że budujesz dom w mieście. Musisz zlecić architektowi wykonanie projektu. Musisz pójść do urzędu miejskiego. Tam projekt musi być zatwierdzony. Potem wynajmujesz kontrahenta i zaczynasz budować. ale budynek stawiasz krok po kroku. You don't Nie stawiasz build go całego od razu. Rzeczywistość jest, wygląda to, tak, że przychodzi inspektor, inspektor i go dokonuje przeglądu kolejnych etapów all, Pierwszą rzeczą, jaką thing ogląda są fundamenty. Is the foundation. Sister, it, Pierwszą rzeczą, to którą ogląda jest fundament. The foundation. I jeśli Ty nie założyłeś fundamentu, on nie pozwoli Ci kontynuować budowę. Rozumiesz? Nie możesz dalej budować domu. A w życiu chrześcijańskim prawda da się dokładnie potwierdza. Dotyczy ona nas wszystkich. Jeśli nie położyliśmy doktrynalnego fundamentu, Bóg nie daje pozwolenia na ukończenie budynku. Rozumiecie? Zobaczcie, jak ważny jest ten doktrynalny fundament. Spotkałem tysiące chrześcijan, którzy słyszeli mnóstwo kazań i mogą cytować duże ustępy z Biblii, ale nigdy nie założyli fundamentu. W efekcie ich życie nigdy nie osiąga pełni. Ciągle brak im czegoś, ciągle walczą, nigdy do końca nie są pewni swego. Powodem jest brak fundamentu. Brak fundamentu. Brak zezwolenia na ukończenie budynku. Zatem ten fundament jest niezwykle ważny. Spójmy tam jeszcze raz. Wiersz pierwszy powiada. Fundament. A potem wymienia się sześć specyficznych doktryn. Przeczytajmy je razem. Odwrócenie się od martwych uczynków. Wiara w Boga, nauka o obmywaniach, o wpadaniu rąk, o zmartwychwstań i o Sądzie wiecznym. Sąd usunął nieco na bok, lecz wierz mi, Ty nie możesz go usunąć na bok. Jest to coś, co spotka każdego z nas. Dobrze, w pozostałych wykładach niniejszej serii chcę uczynić rzecz następującą dokonać z Wami systematycznego, uporządkowanego przeglądu tych sześciu fundamentalnych doktryn. Rozpoczynamy od odwrócenia się od martwych uczynków. Czym są martwe uczynki? W moim rozumieniu są to te wszystkie czynione przez nas rzeczy, które nie wynikają z wiary i posłuszeństwa Bogu. Jedyną podstawą do tego, aby wszelkie czynione przez nas rzeczy podobały się Bogu, jest wiara. Więc wszystko w naszym życiu, co nie jest oparte na wierze, to martwe uczynki. Może to być aktywność religijna. To nie musi być coś, co nazwalibyśmy grzechem. Ale nie będzie w tym życia, gdyż brak ten wiary. Musimy zatem doku odwrócić się od martwych uczynków ku Bogu. Chciałbym podać Wam niewielkie objaśnienie znaczenia tego słowa pokuta. Osobiście jestem zdania, że spośród wszystkich głównych doktryn Nowego Testamentu najbardziej lekceważoną we współczesnym kreściele jest pokuta. Przez wiele lat służyłem radą tysiącom chrześcijan z różnymi problemami. Po długiej praktyce doszłem do wniosku, że jeśli zrozumieliby oni i zastosowali naukę o pokucie, połowa ich problemów zniknęłaby. Największym pojedynczym powodem problemów w życiu chrześcijan jest brak pokuty w biblijnym znaczeniu. Pozwól sobie powiedzieć, jeśli borykasz się z problemami, mam Ci coś do przekazania. Po pierwsze, tak długo jak koncentrujesz się na problemach, żyjesz nimi, one nigdy się nie skończą. Musisz wydostać się z więzienia swoich problemów. Słuchałem, jak ludzie dzielą się swoimi problemami godzinami. Czasem widziałem uchowy obraz osoby podkreślającej wagę jej problemów. Osoba ta czyniąc tak stawiała kraty swojego więzienia. Im bardziej skupiasz się na swoich problemach, tym bardziej jesteś już niewolnikiem. Musisz z nim wyjść i spojrzeć na inne rzeczy. Biblia powiada szukajcie w wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jako chrześcijanin nie żyje dla siebie, lecz dla Królestwa Bożego. Twoją motywacją jest pragnienie ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Kiedy zrównasz się z Bożymi celami, ujrzysz te problemy w perspektywie. Zostaną się się prawdziwej naturze pokuty. W Biblii oczywiście dwa główne języki. Hebrajski dla Starego Testamentu plus niewielka ilość języka zwanego aramejskim oraz greka dla Nowego Testamentu. Chcę Wam podać zasadnicze znaczenie słowa w obydwu językach, gdyż po scaleniu ich otrzymacie pełny obraz. Charakterystyczny dla myślenia hebrajskiego i greckiego jest sposób, w jaki opisuje on pokutę. Greek, Greka jest says says says intellectual intellectual language Greek. Η Ελληνική to właśnie Grecy pozostawili nam filozofię. Czy uważasz to za bogactwo, czy za przekleństwo? Jest to fakt. I analitycznym język grecki posiada skomplikowaną budowę i doskonale nadaje się do wyrażania tego, co my nazwalibyśmy bardzo subtelnymi różnicami. Myślę, że Bóg celowo wybrał Grekę dla przekazania światu ewangelicznej prawdy, gdyż Ewangelia wymaga bardzo wyraźnego, precyzyjnego języka. Hebrajski jest językiem zdarzeń. Wszystkie, wszystkie oryginalne słowa w języku hebrajskim to czasowniki. Hebrajski operuje w kategoriach, operuje w kategoriach czynu i osiągania efektów. Takie jest żydowskie myślenie i dzisiaj. Co robisz? Jakie osiągasz rezultaty? Mierzą cię w miarą miarę twych osiągnięć, co nie jest wcale Przecież Jezus powiedział, poznacie ich po owocach. Podstawowe znaczenie słowa pokutować w języku greckim to odmienić swój umysł. Zazwyczaj w ten sam sposób słowa to tłumaczą autorzy To zasadniczo bowiem słuchajcie, pokuta jest decyzją. To nie jest uczucie. Możesz wielce przeżywać, lecz nie nawrócić się. W mojej kaznodziejskiej usłudze doświadczyłem pewnej rzeczy. Uważałem za coś cudownego wzywać ludzi, aby wyszli do przodu i patrzeć, jak oni modlą się i płaczą. Nawet mi to wychodziło. Jeśli traktować to jak pewną technikę, jeśli mówisz w odpowiedni sposób, skłonisz ludzi do tego. Lecz po jakimś czasie zauważyłem, że rezultaty były niezadowalające. Życie ludzi 6 nie uległo zmianie. Jeśli back, w ciągu sześciu miesięcy później inny przyjechał do z tym samym kazaniem, ci sami so ludzie wyszliby do przodu szlochając w sposób. Clearly, Zobaczyłem więc, że coś nie jest w porządku. To pokazał bardzo it's wyraźnie, it's że emocje są nieistotne. Liczy się decyzja. Nauczyłem się nie pobudzać ludzkich uczuć, ale skłonić ich do podjęcia właściwej decyzji woli. Tak więc pokuta jest w pierwszym rzędzie decyzją. W języku hebrajskim słowo pokutować oznacza odwrócić się do tyłu. We współczesnym języku hebrajskim używa się go często jako rzecz wśród żywów, wcale istnieje ruch, który nakłania rodaków do powrotu do ortodoksji. O takich ludziach, którzy do ortodoksji powracają, mówi się, że praktykują pokutę. Oznacza to zwrot do tyłu, obrót wstecz. A teraz, jeśli złożycie te dwa czasowniki ze sobą, zobaczycie, że pokutować znaczy podjąć decyzję, a potem się odwrócić. Jaka jest twoja decyzja? Like twoja decyzja? Twoja decyzja że tak. Sobie, chodziłem własnymi drogami. Folgowałem sobie. Żyłem według moich własnych kryteriów. I've been doing my Robiłem own to, co thing. chciałem. I'm stopping. Kończę z tym. Byłem odwrócony do Ciebie plecami, Panie. Odwracam się. Chcę patrzeć na Ciebie i Panie, cokolwiek chcesz, aby no czynił od teraz, to uczynił. Żadnej dyskusji. Nawróciłem się. To jest to. Widzicie? Nie wiem, jaki procent Kościołów przychodzi do Boga przez tak zwaną wiarę, bez prawdziwej pokuty. Kroczą oni swoją chrześcijańską ścieżką, wciąż walcząc o wiarę. Biblia nie uprawnia Cię do posiadania wiary, o ile się nie pamiętałeś. Pokuta zawsze poprzedza wiarę. Krążą takie powiedzonka w rodzaju, tylko to nie jest biblijne. Jezus, Jezus powiedział tylko który już uwierzył w Niego i będę prosił Jezusa, aby ten mówił się za Jego umarł, słuchem. kiedy Jezus zwiastował Ewangelię, pierwszą rzeczą, którą zawsze mówił, było nawróćcie się i wierzcie. No, zobaczmy to za parę chwil. Doskonałym przykładem pokutującego jest syn marnotrawny w Ewangelii Łukasza 15 rozdziale. Łukasz rozdział 15. Znacie tę historię. On zagarnął swoje dziedzictwo, odszedł do dalekiego kraju, zmarnował życie, przegrał je. Tracił wszystkie pieniądze, potem nazywał głów i nie znalazł pracy. Potem dano mu doglądać świnie. Był głodny i pragnął nakarmić się pomijami, które zjadały świnie. Wówczas pisze tam, wejrzał w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, werset 17. Ale wejrzewszy w siebie rzekł, Ilużko najmienników Ojca Mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę Staję oko w oko z rzeczywistością Odkryłem, że faktycznie Bóg niewiele może z nami zdziałać, aż dojdziemy do momentu prawdy Panie, to prawda, byłem kłamcą Panie, to prawda, byłem leniwym Panie, to prawda, zazdroszczę temu i temu kiedy dojdziesz do punktu prawdy, Puch może wkroczyć i zmienić Cię, Lecz dopóty, dopóki tam nie dojdziesz, wiele się zdarzy. Zatem wejrzał w siebie, zobaczył, gdzie się znalazł, zobaczył, co uczynił, wówczas podjął tę oto decyzję, wiersz 18. Stanę i pójdę do and ojca mego i powiem mu: to Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem no godny zajęcia się z z synem Twoim. Ucz ze mnie jednego z najemników swoich. So to jest decyzja. To jest zmiana jego myślenia. Ale nie była to pewna decyzja. A co uczynił? Dopóki się nie odwrócił, Odwrócił się i powrócił drogą, którą przyszedł, by spotkać się ze swoim ojcem Następny werset powiada Stał i poszedł do ojca swego Jeśli zaś powiedziałby po prostu Wstanę i nie uczyniłby tego Byłoby to pobożne życzenie Dzięki aktywnemu działaniu urzeczywistnił je to jest doskonały obraz pokuty. Wejrzyj w siebie, uznaj prawdę o sobie, podejmij właściwą decyzję. Odwróć się i uczyń to, zwróć się do Boga. Istnieje jeszcze inna rzecz, bardzo podobna, którą ludzie z pokutą. I niekiedy w Biblii Króla Jakuba jest właśnie takie tłumaczenie. Tak jednak być nie powinno. Tamtą rzecz nazywamy skruchą. Jeśli chcielibyście oglądać obraz skruchy, Spójrzcie na koniec Judasza Iskarioty. W Mateuszu, rozdział 27 wiersze, trzeci do 5. Wtedy Judasz, którego zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 szabników arcykapłanom oraz starszym i rzekł Zgrzeszyłem, gdyż wylałem krew niewinną. A oni rzekli And brought do tego, of silver się to the chief priests and się saying, i have sinned by się to i powiesił się On Myśląc praktycznie, ja sam nie wierzę, że on mógłby się nawrócić. Myślę, że to przerażające i jestem bardzo ostrożny w sposobie ukazywania tego ludowi Bożemu. Wierzę jednak, że można dojść do takiego miejsca, gdzie pokuta jest już niemożliwa. Jest to jedna z najstraszniejszych rzeczy do rozważania. Sądzę, że wydarzyło się to Ezawowi. Jeśli zajrzycie do 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, zobaczycie, co autor tu mówi. Hebrews 12. Rozpoczniemy od wierszu 14. Beginning at verse 14. peace with all men holiness Jest to znacząca myśl. Nikt nie ujrzy Pana bez bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Kiedy autor mówi o gorzkim korzeniu, to chodzi o osobę w zgromadzeniu ludu Bożego, która wpływa zanieczyszczająco na innych, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. Porównując z, dzisiejszym, z dzisiejszymi kryteriami, biblijna ocena Ezawa jest naprawdę bardzo zdumiewająca Bóg kochał Jakuba, Ezawa nienawidził Biblia nam to mówi, zgodnie z naszymi kryteriami Ezaw był dobry, a Jakub zły Nasze kryteria się zmieniły, większość z nas w sposób naturalny stanęłaby po stronie Ezawa Lecz Bóg stawia go w jednym rzędzie z rozpustnikami Jest to niezwykła rzecz co on uczynił? On zgardził swoim pierworostwem. Pomyślał, że pierworostwo nie dorównuje wartością misce zupy. Widzicie, Bóg oferuje swą łaskę za darmo. Nie możemy na nią zarobić, ale jeśli tego nie docenimy, znajdziemy się w poważnych kłopotach. Zgardzić Bożą łaską to droga do nieszczęścia. Potem zaś pisze o Ezawie w wierszu 17. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie, uz nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż on nią ze łzami zabiegał. On nie starał się pokutować, on chciał błogosławieństwa. Ale ponieważ nie zdecydował się na pokutę, droga do błogosławieństwa zamknęła się. Dla mnie jest to myśl niezwykłej wagi. To prowadzi nas do kolejnej prawdy, której już dotykałem, a mianowicie Nowy Testament nie mówi nic o wierze, której nie poprzedł na pokuta. W całej Ewangelii od samego początku pierwszorzędnym wymaganiem Boga jest pokuta. Pragnę powiedzieć o tym w skrócie, ale w taki sposób, I że do do dziękuję, doceniam to, dziękuję Larry. Thank you, Larry, otrzymuję dodatkową gwiazdkę do swojej koronki za wierność. Gdzie my jesteśmy? Poszukajmy Mateusza, Rojcio trzeci. Nie chcę poświęcać this, temu czasu, ale it, sądzę, it, że jeśli bym to tylko wypowiedział, nie zrobiłoby to żadnego wrażenia. Muszę pokazać wam to w Biblii. Mateusza III, początek, początek. A one w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na postynie i mówił upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Co było pierwszą rzeczą, którą mówił? Upamiętajcie się. Zgadza się, jeśli przyjdziecie do Marka, rozdział pierwszy werset 14-15, znajdziecie tam pierwsze słowa, których Jezus używał. Początkowe wkazania. 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, że mi się czas i przybliżyło się Królestwo Dory. Pamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. w Ewangelii. Jezus wyświadczył Janowi Krzycielowi najlepszy komplement, jaki tylko To Dowiadają ponoć, że naśladownictwo jest najszczerszą formą pochlebstwa. Jezus rozpoczął tym samym procesem, które przyniósł Jan. Chciałbym wiedzieć, że uczyniłby podobnie względem mnie. Na samym końcu Ewangelii Łukasza, rozdział 24, wiersze 46-47. Są to jedne z ostatnich poleceń Jezusa wydanych Jego uczniom. I im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być zgłoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Co jest pierwszą rzeczą, która ma być głoszona w Jego imieniu? Pokuta. Przed przebaczeniem. Potem zaś w dniu 50. w drugim rozdziale Dzieiów Apostolskich w Wierszu 38. przekonani, lecz wciąż niewierzący ludzie zapytali: Koniec Wierszu 37. Co mamy czynić, mężowie bracia? I powstał Piotr. On się nie jąkał i nie zastanawiał, lecz miał gotową odpowiedź. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da opścić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jaki jest pierwszy warunek? Nawrócić się. Przyglądamy się teraz w usłudze Mała w XVII rozdziale Dzień Apostolskich, głoszącego mieszkańcom Aten. Aten. Wiersze 30 i 31 Lud wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, mowa o i, i ignorancji świata pogańskiego tkwiącego w bałukawstwie. Przymykał na to now, oczy, teraz on, jednak wzywa wszędzie men, wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszędzie wszystkich ludzi Nikogo nie wyklucza I to nie jest sugestia To nie jest też zalecenie To jest nakaz Bóg absolutnie nakazuje wszystkim ludziom Wszędzie Wy się nawrócili Potem czytamy jak w rozdziale 20 Dzień w apostolskich Paweł opisuje swoją własną służbę Wiersze 20-21 Mówi do ludzi którzy których na preaching.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 Nie ma takiego miejsca w Nowym Testamencie, gdzie niewierzącym oferowano by wiarę bez uprzedniego nakłonienia ich do pokuty. Dlaczego wszyscy ludzie muszą się nawrócić? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zawiera się w jednym wersecie Izajaszu. Rozdział 53, Izajasz, rozdział 53, Isaiah 53, 53. wiersz 6. Dla wielu bardzo dziwny ten werset. Wszyscy jak owce, Wszyscy, każdy z nas wodziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan i Jego, Jezusa, dotknął karą za winę, albo bunt nas wszystkich. Jest jedna rzecz, która nas wszystkich łączy. Nie wszyscy okradliśmy bank, nie wszyscy zamordowaliśmy kogoś, nie każdy z nas dołożył czy popełnił przezeczeństwo. What does the Bible call that? Jest to prawda w Inicity, or rebellion? The root problem of the do pokuty Chciałbym na chwilę yeah, znać the Psalm one 80 rebellion. We are not only rebels by act We're rebels by nature There's a rebellious nature in every one of us And the only answer to rebellion Is repentance. We've got to lay down Our own will Turn from our own way Submit to God and say, God, you tell me what to do, and I will do it. We surrender. Perhaps that's the best description. Now, one more very important fact is that repentance originates with God. Like everything good in our lives, it starts with God, see. Don't be good in our lives, it starts with God, see don't ever deceive yourself that something good started with you, it didn't it started with God and you can't take the credit for it, like I used to say, well I know I was a sinner but at least I was seeking the truth I was really trying to find the truth, I went all sorts of stupid places to find it like into yoga but I was seeking the truth, and one day God said to me, but you wouldn't have been seeking the truth if I hadn't put that desire in your heart so I stopped boasting after that, you see? Well, jest to prawda w odniesieniu do pokuty. Chciałbym na chwilę zajrzeć do psalmu 80. Przeczytam Wam z wersji króla Jakuba, chociaż z niej nie korzystam teraz. Ona jest najdokładniejsza, najcelniej dobiera słowa. Używa ich trzy razy. Wiersz czwarty, ósmy i dwudziesty. Boże, nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni My nie możemy powrócić, dopóki Bóg nie zacznie nas zawracać. Rozumiecie? Nasze nawrócenie jest odpowiedzią na Bożą pracę nawracania. Odnów nas, a będziemy zbawieni. Wiersz Boże zastępów, spraw nam od rozjaśnij oblicę swoje, a będziemy zbawieni. Dwudziesty werset. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicę swoje, a będziemy zbawieni. Widzicie? Podkreśla się to, że Bóg rozpoczyna proces nawracania. Jeśli zajrzycie do trenów, zaraz po Jeremiaszu, rozdział 5, wiersz 21, znajdziecie tę samą prawdę. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Jeśli Bóg tego nie zrobi, my nie możemy. To dlaczego jest rzeczą tak istotną, by reagować na głos Ducha Świętego. Ponieważ Ty nie wybierasz swojego czasu, możesz zrobić to jedynie God wówczas, gdy Bóg Cię pociąga. To tak jak na autostradzie. Jeśli przegapisz ten wjazd, nie ma powrotu. Na autostradzie nie można zawracać do tyłu, gdyż jest jednokierunkowa. Oglądałem życie ludzi, którzy przegapili swój wjazd. Tragiczne. Sądzę, że mówiąc o tym, zachowujemy powagę. Czuję, jak ta powaga przenika atmosferę wokół. Jest to tak ważne, nie tylko dla nas, ale dla ludzi, z którymi się stykamy. Nie wykrzywiaj obrazu Boga. Nie obniżaj wartości Bożego miłosierdzia. Ono nic nie kosztuje, ale musisz spełnić warunki. A pierwszym warunkiem jest pokuta. I na podstawie moich własnych obserwacji muszę stwierdzić, we współczesnym chrześcijaństwie o pokucie mówi się bardzo niewiele. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego to chrześcijaństwo w ogromnej mierze jest tak płytkie. I na koniec, dla pokuty jest tylko jedna alternatywa. Spójrzcie na chwilę do 13 rozdziału w Łukasza. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. ci ludzie faktycznie składali ofiarę, a Piłat kazał ich zabić, a więc ich krew została zmieszana z krwią zwierząt ofiarnych. Czyż to nie jest straszne, gdy taka rzecz ma miejsce w czasie religijnej uroczystości? I odpowiadając, że do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami you know. niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Ale czy myślicie, że owych osiemnasty, na którym upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimy, Bynajmniej, powiadam wam, że jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I jaka jest alternatywa dla upamiętania? Śmierć. Nie ma innej. Musimy być szczerzy wobec ludzi. Mówić, jaka jest prawda. Musimy jeszcze przerobić sporo materiałów w krótkim czasie, więc idziemy dalej. Od pokuty do wiary, myślę, że są dwa kluczowe wersety dotyczące wiary. Jeden jest Rzymian, rozdział 10, inny w liście do Hebrajczyków w 11, rozdziale. Sprawdzimy oba. Rzymian 10:17, 17, który mogę cytować ciemną nocą, stojąc na głowie w rogu pokoju. Wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jest tylko jedność źródło wiary, jest tym Słowo Boże. Wszelka prawdziwa biblijna wiara odnosi się do Bożego Słowa. We współczesnej mębie posługujemy się słowem wiarą w różnoraki zło, sposób. Mówimy o wierze w lekarza, wierze w lekarstwo, wierze w politykę. Posługiwanie się w tym jest legalne, ale nie jest biblijne. To trzeba koniecznie zrozumieć. Biblijnie wiara wiąże się z, różnym, z Bożym Słowem. Nie czerpie, się żadne, nie czerpie z żadnego innego źródła, do niczego innego się nie odnosi. Jako chrześcijanin nie mów na sposób biblijny o wierze, jeśli nie ma jej w Słowie Bożym. Ponieważ tam ona się rozpoczyna i w tamtym kierunku się zwraca. Hebreciku w 11 z kolei, werset pierwszy, posiada definicję wiary. To bardzo interesujące. Biblia nie definiuje większości słów, które zawiera. Ja byłem profesjonalnym filozofem i moim zasadniczym obszarem badań były definicje. Zawsze mnie to zatem interesuje. Wiele osób powiada, że jeśli nie umiesz czegoś zdefiniować, to nie wiesz, co to jest. Twierdzenie takie jest błędne. Dajem wam za zadanie zdefiniować krzesło. Każdy z was na nim siedzi. Nie będziemy w to wchodzić. To kwestia filozoficzna. Ale idea, że aby poznać, czym rzecz jest, należy ją zdefiniować, jest zwodniczą. Zdefiniować krzesło to jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Albo krowę na przykład. Nie powinienem tak We mówić, gdyż był to ten szczególny obszar moich badań. Posiadamy jednakże definicję wiary, hybradzików 11.1, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zobaczcie, wiara jest rzeczywistością, to nie są pobożne życzenia, jest substancją, znajduje się w Twoim wnętrzu i jest całkowicie realna. Na tej substancji budowana jest nadzieja, wiara jest substancją rzeczy, których się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Zatrzymajmy się przez moment nad różnicą pomiędzy wiarą a nadzieją. Ponieważ wielu chrześcijan mówi, ja wierzę, że Bóg mnie uzdrowi, a tylko się tego spodziewają. Bóg nie dał swojej obietnicy, aby mieć nadzieję, lecz dał aby w nią uwierzyć. Dlatego ważne jest, by rozumieć tę różnicę. Wiara jest substancją obecną w sercu. Tak. Rzymian 10 rozdział, 10 wiersz mówi tak. Albowiem sercem wierzy się, nie umysłem. Możesz wierzyć umysłem, lecz nie przyniesie to efektów. Efekty będą wówczas, gdy wiara będzie w sercu. Nadzieja jest umysłowym oczekiwaniem przyszłości. Bóg ma coś dla umysłu, lecz to nie jest wiara. To nadzieja. Ta prawdziwa nadzieja, ta w umyśle, musi być zbudowana na wierze, która jest w sercu. Nie musicie tego szukać, ale w pierwszym liście docelowym, 5 rozdział 8 wiersz Paweł mówi: przywdziejmy przy nadziei zbawienia. Która w części Twojej osoby osłania chełm? Umysł. Co osłania umysł? Nadzieja. To jest bardzo ważne. Mogę wygłosić teraz kazanie o tym. Musisz być optymistą. Jeśli brak Ci nadziei, Twy umysł jest wciąż narażony na ataki wroga. Wątpliwości, lek, lęk, niewiary Bóg dostarcza ochronę dla umysłu i dla serca Osłona dla serca jest wiara To mówi o tarczy wiary Co osłania tarczę? Serce On mówi o pancerze sprawiedliwości, czyli o wierze Ona osłania serce Co osłania umysł? Nadzieja Wiara to teraźniejszość Nadzieja to przyszłość Widzicie to? przyszłość ale to, co chciałbym teraz podkreślić, to, to Wiara jest tak realna, że nazwana ją substancją. Jest to zasadnicza baza. Następną ważną sprawą, wypowiedzialną w tych samych persetach jest przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Musicie to zrozumieć, że wiara odnosi się do niewidzialnego, Wiara nie jest widzeniem. W tymże samym rozdziale Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz trzeci Słowo Boże mówi tak. Przez wiarę poznajemy, że światy albo wieki zostały ukształtowane Słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Co jest tą niewidzialną rzeczywistością stojącą za wszystkimi widzialnymi przedmiotami materii? Co sprawiło, że, że zaistniały? Słowo Boże. God powiedział i stało się. Widzicie? Wiara pozwala dostrzec przez tego, co widzialne i materialne. Niewidzialną rzeczywistość Słowa Bożego. Wiara przenika przez materię i dociera do niematerii, do niewidzialnego. To jest interesujące o tyle, że współczesna fizyka doszła w pewnym sensie do identycznych wniosków. Jeśli spytałbyś fizyka, z czego wykonano ten pulpit, odpowiedziałby Ci w kategoriach atomów, protonów, neutronów i rzeczy temu podobnych, których nikt nigdy nie widział. One są niewidzialne. A później, jeśli zagadniałbyś o jakieś poważniejsze zagadnienie, obliczyłby to matematycznie. Podałby równanie. Pokrywa się to zupełnie z tym, co mówi Biblia. Jest to słowo wypowiedziane przez Boga, istniejące poza wszelką widzialną rzeczywistością. Kiedy uzmysłowicie to sobie, wasza wiara będzie całkiem inna. Dla wszelkiego rodzaju rzeczy, nawet dla twojej lodówki. Znam mnóstwo ludzi, którzy kładli ręce na lodówkach i tamte zaczynają działać. Nie wydaje się to nierozsądne, o ile zrozumiemy, iż świat materii ożywiany jest przez Słowo Boże. Jeśli posiadasz wiarę, która wprowadza Boże Słowo w rzecz materiału, ono może ją zmienić. My nie jesteśmy ograniczeni materią. Pozostajemy w relacji do right. niewidzialnego, do Bożego Słowa. Spójrzmy, Spójrzmy na, na kilka ustępów 5, biblijnych. II Liza, Koryntian, 5, 10, rozdział 7, wiersz mówi tak. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy, Czy rozumiecie? Wyłącznie. Jeżeli chodzisz w oglądaniu, to nie chodzisz w wierze. Każdy jednak chce najpierw widzieć, a potem wierzyć. To jest sprzeczne z Biblią. Biblia powiada, uwierz, a zobaczysz. Marta stała przed grobem Marta swojego brata, Łazarza. A Jezus mówi, odsuńcie kamień. Ona na to, a było to And dla niej said, typowe. Jeśli to uczynimy, that, powstanie słońc, bo on leży już od days. czterech dni. Jezus, Jezus odpowiada Marta, jej, Marto, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli wierzysz, wierzysz będziesz oglądać chwałę w Bożą? Co następuje wpierw? wpierw? Widzenie czy wiara? Wiara. Taka jest natura wiary. Jeśli oglądamy, nie potrzebujemy wierzyć. Wier. Wier. Wier jeżeli ludzie powiadają, gdy zobaczę, to uwierzę, im mówią biblijnie. Kiedy widzisz, nie musisz wierzyć. Wierzyć musisz wówczas, gdy nie widzisz. Dochodzimy do innego, niezmiernie ważnego faktu, którego ważność nie sposób dostatecznie uwydatnić. Wierzę, że w tym, co nazwalibyśmy ewangelicznymi kręgami Kościoła, zadanowił się na wiele pokoleń pewien błąd. Przypuszczam, że stanowią, że stanowią cząstkę tych kręgów, jeżeli w ogóle gdziekolwiek należą, będzie to chyba w tych okolicach. Mianowicie, zredukowaliśmy pojęcie wiary do wierzenia w to, że coś jest takie, a takie. Chciałbym powiedzieć Wam, a opieram to na bazie studiów uniwersyteckich, lingwistycznych, że zarówno w języku hebrajskim, jak i w grece, oryginalne znaczenie słowa tłumaczonego jako wiara nie opisuje intelektu, ale charakter. Pierwszorzędne znaczenie słowa wiara, po hebrajsku emuna, po grecku nie określa tego, w co wierzysz, ale Twój charakter. Chcąc to podsumować, należałoby tu użyć któregoś z dwóch wyrazów. Wierność albo lojalność. Widzicie, jest tak mnóstwo ludzi, którzy mówią, że wierzą w pewne rzeczy, lecz ich charakter nie wytrzymuje próby. To nie jest biblijna wiara. Biblijna wiara to przede wszystkim lojalność, wiążąca lojalność względem Boga. Wszystko to sprowadza się do pierwszego przekazania: kto jest Twoim Bogiem? To jest istota wiary. Zobaczcie, co jest mówił do swoich uczniów w Łukasza w 22 rozdziale, wierszu 28. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, a ja przekazuję wam królestwo. To jest wiara. Oni tak naprawdę w nic nie wierzyli w sensie intelektualnego rozumienia rzeczy. Tylko jedna rzecz przemawiała na ich korzyść. Zostali z nim na dobra. Inni ludzie mogli posiadać o wiele większe zrozumienie jego służby, jednakże go opuścili. Widzicie, czym jest wiara? Lojalnością. Jeśli by pragnął wybrać jedno słowo, będzie nim zobowiązanie, a zobowiązanie to we współczesnym społeczeństwie słowo brzydkie. Wszyscy czegoś chcą bez zobowiązania. Wiedz, że nie możesz oczekiwać czegokolwiek od Boga bez zobowiązania. Dojdziesz do jakiegoś miejsca, lecz nie ruszysz dalej bez zobowiązania się. Drugi Tymotorusza, rozdział pierwszy, wiersz, dwunasty. To jeszcze inny dobry przykład. Paweł pisze z więzienia. I jest u kresu swojego życia, patrząc po ludzku, nie powiodł mu się. Niektórzy przyjaciele opuścili go, ale on mówi tak. Ale nie wstydzę się, gdyż wiem, co mu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że on mocy jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Zobaczcie. Zauważcie, że On nie mówi, wiem, w co uwierzyłem. Mówi, wiem, komu zawierzyłem. Oto, gdzie zaczyna się wiara. Wiara koncentruje się przede wszystkim na osobie, na Bogu. Dlaczego Paweł mógł oznajmić to z takim przekonaniem, mimo że był w więzieniu, opuszczony, zmierzający na egzekucję? Nie znajdujemy najmniejszego śladu lęku, frustracji, poczucia porażki. On mówi, ja wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on może nie zachować to, co mi, itd. Jakie jest kluczowe hasło? Powierzono. To jest podstawa. Powierzenie się osobie. Spójrzmy jeszcze na kilka innych istotnych faktów dotyczących wiary Wiara musi być wyznana Paweł powiedział, że jeśli ustajnie wyznasz Jezusa jako Pana i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony Ponieważ sercem wierzysz się w usprawiedliwieniu Ale to nie wystarcza a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzicie? Nie jesteś zbawiony tylko dlatego, że wierzysz swoim sercem. To jest dobre. I zmienić może twoje życie, ale zbawienie otrzymujesz, kiedy wyznajesz. Być może potrzeba, abym wyjaśnił znaczenie słowa wyznać. Dosłownie oznacza to powiedzieć to samo, co? zatem wyznanie jest z naszej strony wypowiedzeniem ustami tego co Bóg mówi w swoim słowie innymi słowy jest to sprawić by słowa naszych ust zgadzały się ze Słowem Bożym wierzymy więc Bożemu Słowu to cudownie, lecz to nie wystarcza musimy wyznawać niektórzy z was pozbawieni są pełni swojego dziedzictwa gdyż nigdy go nie wyznali wierzycie, ale boicie się powiedzieć na głos Powiem wam, że u bramy twoich ust, stoi ktoś, kto chce je zamknąć. Wiecie, kto to jest? Diabeł. Uwierz sercem, wyznaj ustami. Słuchajcie tego, co mówi Jezus w Mateuszu 10 rozdziale. Powracamy do tego faktu, że wiara skierowana jest na osobę. Mateusz 10 rozdział, wiersze 32 i 33. Każdego Ewa, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Rozumiecie to? Są tylko dwie alternatywy. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w takim miejscu, gdzie albo będziemy musieli wyznać Jezusa, albo się Go zaprzeć. Możemy się Go zapierać po prostu nie wyznając Go. Dla mnie jest to sprawa poważna. Bo widzę dzisiaj na świecie wiele sił, które pałają totalną nienawiścią wobec chrześcijan. Wierzę, że dla wielu z nas może nadejść taki moment, kiedy będziemy musieli zdecydować, czy chcę przyznać się do Jezusa, czy też chcę się go zaprzeć i ocalić swoje życie. Tak właśnie right, chciałem powiedzieć. A teraz When dalej kontynuujmy. Kiedy wyznajemy Jezusa, wiąże nas to z Nim jako arcykapłanem. Jest to wielka myśl, której nie będziemy mogli rozważyć szczegółowo. Lecz zajrzyjmy do Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz 1. Przed to, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zwłaszcza na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Dwa tytuły są nadane Jezusowi. Po pierwsze jest On apostołem. Po drugie arcykapłanem. Jezus był pierwszym apostołem. On został posłany od Ojca, aby wykonać dzieło dla nas, którego nikt inny wykonać nie mógł. Dzieło odkupienia. Kiedy zakończył apostolskie dzieło odkupienia, powrócił do Ojca, aby stać się naszym arcykapłanem aby reprezentować nas przed Ojcem, by się za nami wstawiać. Ale jest On arcykapłanem naszego wyznania. Bracia i siostry, to jest ważne. Słuchajcie, nie wyznajesz, nie masz arcykapłana. Jest On twoim arcykapłanem, wyłącznie w tym, co wyznajesz, w tym, co robisz zgodnie z Biblią, swoimi ustami. Jeżeli milczysz, wiążesz dłonie swemu arcykapłanowi. On nie jest w stanie reprezentować Cię w niebie w niczym, jak tylko w tym, co wyznajesz. Jest to tak ważne. W pewnym sensie decydujesz o swoim losie swoim wyznaniem. Jakub mówi, że język jest jak ster. Kieruje całym statkiem, choć jest tak mały. Właściwe wyznanie żyjesz właściwie. Złe wyznanie żyjesz źle. Niektórzy są więźniami własnego wyznania. Powtarzają wciąż negatywne rzeczy o sobie do momentu, aż ich wyznanie ich uwięzi. Nauczyłem się być bardzo ostrożny. Kiedyś gdy uczyniłem coś źle, mówiłem o sobie głupim. Teraz już tak nie mówię. Nie nazywam siebie głupcem. bo określam siebie głupim, zmierzam do tego, by nim zostać. Bardzo ważne. Albo może uprawiasz sport. Ja grałem w tenis. Nie uda ci się odbić i krzyczysz. Ja zawsze to tak zepsuję. Nie mów tak. Za każdym razem, gdy to robisz, uwięzisz się. Potem ciągle będziesz to robił źle. To są bardzo proste przykłady, lecz bardzo prawdziwe. Czytając dalej Hebrajczyków, rozdział 4, wiersz 14, Mówi tak. mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Wyznajesz Jezusa, w porządku. Lecz gdy następnym razem przychodzi próba, co robisz? Trzymasz się mocno, czy się wycofujesz? A potem w Hebrajczyku, w 10 rozdział 21, 22, 23 pisze tak. Trzymajmy się niewzruszeni, nadziei, którą wyznajemy. Słuchajcie, wyznawać, trzymać się mocno, trzymać się niewzruszenie. Kolejne, ostatnie nasze stwierdzenie brzmi, wiara będzie wypróbowana. Czy możecie powiedzieć, chwała Panu? Tak says. właśnie mówi Biblia, rozdział 1, próba. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czy tak robicie? Nadchodzi kolejna Praise próba, chwała Panu. Dlaczego? Why? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość albo cierpliwość. Wytrwałość zaś nie do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagani, nie mający żadnych braków. Czy pragniecie być doskonali i nielegalni, nie mając It's żadnych braków? Musicie być doświadczeni, Jest to zasada. Kiedy przejdziecie próbę, posuwacie się ku dos doskonałości. 1 Piotra, rozdział pierwszy. znowu I ta sama myśl. Again, wiersze 6 i 7. Wysyjcie się z tego, mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż nikome złoto w ogniu wypróbowane, uchwalę i i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czy chcecie poznać, na ile szczera jest wasza wiara, na ile prawdziwa? Przekonacie się, gdy przejdziecie próbę. Nie można tego sprawdzić inaczej, Ktoś zapytał George'a Millera, wielkiego męża, który przez wiarę założył ogromny się i nigdy nie prosił nikogo o pieniądze. Ten ktoś powiedział, panie Miller, chciałbym mieć pańską wiarę. A George Miller na to, posiądziesz ją, jeśli przejdziesz przez moje próby. Ostatnie już stwierdzenie. Próba stawia nas w obliczu dokonania wyboru. Czy stanę po stronie Bożego Słowa, czy ty stanę po stronie moich zmysłów? To jest naprawdę problem. Często nasze zmysły powiedzą nam, rzeczy się źle mają. Tam to nigdy nie nastąpi. To jest nieprawda. Kiedy stajemy po stronie zmysłów, utonęliśmy. Pamiętajcie, wy dokonujecie głosowania. Po jednej stronie są zmysły, po drugiej Słowo Boże. You vote with the Jeśli głosujesz You're the na zmysły, stajesz się więźniem zmysłu. Jeśli głosujesz God, na słowo Boże, będzie ono działać w twoim życiu. Right, Dzisiaj już For musimy kończyć. We'll następnej sesji next next będziemy, będziemy we'll temat wiary. With faith. This concludes the teaching entitled "Through Repentance to Faith," part three of the ten-part series laying the foundation. For further study on this subject. Please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible-teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.